Aktualności jedynki Igor Skrzypek. Polska i Hiszpania zapowiadają dalsze wspieranie Ukrainy. Oba kraje deklarują też wolę wzmacniania NATO. W Warszawie pod przewodnictwem premierów Mateusza Morawieckiego i Pedro Sancheza odbyły się polsko-hiszpańskie konsultacje międzyrządowe. Warszawa i Madryt podkreślają też konieczność odejścia od rosyjskich źródeł energii. Robimy wszystko, by Ukraina utrzymała swoją niepodległość, zapewniał premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wątpi jednak, czy Rosja dotrzyma niedawnego porozumienia w sprawie eksportu ukraińskiego zboża. Dzień po podpisaniu rosyjska marynarka wojenna zaatakowała Odessę. Z tego wynika, że tego typu porozumienia nie mogą być uważane za w pełni wiarygodne. Podobne obawy wyraził premier Hiszpanii Pedro Sánchez. Mówił on sporo o konieczności odejścia od importu energii z Rosji. Jesteśmy gotowi do zwiększenia Możliwości eksportu gazu już to robimy. W czerwcu 20% LNG sprowadzanego do nas reeksportowaliśmy do innych krajów Unii Europejskiej. Warszawa i Madryt podpisały też porozumienie o współpracy w dziedzinie obronności, a niedawny wkład Hiszpanii we wzmocnienie wschodniej flanki NATO to przekazanie na Łotwę systemów obrony przeciwlotniczej. Karol Darmoros, Polskie Radio. O wojnie na Ukrainie, ale także o relacjach polsko-niemieckich rozmawiał prezes PiS Jarosław Kaczyński z delegacją niemieckich chadeków na czele z ich przewodniczącym Friedrichiem Marcem. Podczas rozmów poruszony został również temat reparacji wojennych, mówił rzecznik PiS Radosław Fogiel na Polska wskazała na konieczność uregulowania tych kwestii w nadchodzącym czasie. Poruszany był oczywiście też temat wojny na Ukrainie. Liczymy, że nasi rozmówcy będą mieli tutaj nieco inne podejście niż aktualnie rządzący. Po spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim Friedrich Schmerz złożył wieniec przed pomnikiem Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich w Warszawie. Polscy strażacy pomagają w walce z ogromnym pożarem w Czechach w Parku Narodowym Czeska-Szwajcaria. Po, na, po naszych mundurowych do pomocy włączają się kolejne państwa. Na miejsce dotarły dwa włoskie samoloty gaśnicze. Ich piloci wykonali wieczorem rekonesans i dziś włączą się do akcji gaśniczej. Każdy z dwóch włoskich Kanaderów pobiera jednorazowo 6 tysięcy litrów wody. Minister Spraw Wewnętrznych Witrakuszan stwierdził, że wsparcie Włochów może przynieść przełom w walce z żywiołem. Uważamy, że właśnie te samoloty, których Czechy nie mają na wyposażeniu i których dotąd nie potrzebowały, poradzą sobie z ugaszeniem ogniska w środku całego obszaru, gdzie nie da się dotrzeć standardowymi środkami. W gaszeniu pożaru uczestniczą już śmigłowce z Polski i Słowacji, które stanowią wsparcie dla pięciu czeskich maszyn oraz prawie pięciu... 100 strażaków na ziemi. W nocy śmigłowce muszą być jednak uziemione. Tłumaczy mi brygadier Tomasz Traciłowski, biorący udział w akcji w czeskiej Szwajcarii. Bardzo niewiele służb decyduje się na prowadzenie działań kaśniczych nocą, działań kaśniczych z powietrza. W tak trudnym terenie, w nieznanym terenie operowanie dodatkowo w dymie, bo z tym dymem też mamy do czynienia, jest po prostu niebezpieczne. Strażacy walczą z pożarem na terenie Parku Narodowego czwartą dobę. Wojciech Stoba Polskie Radio Praga. Prezydent Andrzej Duda powołał Marka Rutkę w skład Rady Mediów Narodowych. W Radzie zasiadają dwie osoby z prezydenckiej nominacji. W poprzednim tygodniu Sejm powołał trzech z pięciu członków Rady Mediów Narodowych. Są to Krzysztof Czabański, Joanna Lichocka i Piotr Babinec. Kandydatura Marka Rutki została przedstawiona przez Klub Parlamentarny Lewicy. Z Radą pożegnał się Juliusz Braun, reprezentujący Koalicję Obywatelską są aktualności jedynki. Zachodnie wybrzeże nawiedziła plaga komarów. Nadmorskie miejscowości przeżywają prawdziwą inwazję tych owadów, z czego nie są zadowoleni turyści w Świnoujściu. Nie ma żadnych sposobów na komary. Trzeba je znosić. A przeszkadzają mocno? Mocno przeszkadzają, bo gryzą. Kiedyś się mówiło, że można jeść witaminę B i one nie znoszą tego zapachu, który widziela skóra potem. Dużo już ustrzelonych? Dużo. dużo. Bardzo dużo. Wczoraj mieliśmy polowanie. Czyli doskwierają. Bardzo, bardzo. Trzeba boczkiem na lewo, na prawo uniki robić. W Świnoujściu plaga komarów pojawiła się dwa dni temu po burzach, które przeszły nad miastem. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Na krańcach północnych i wschodnich oraz w górach przelotny deszcz. Ponadto na północy możliwe słabe burze. Temperatura minimalna od 8 stopni na Pomorzu Zachodnim, około 10 w centrum do 16 na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13.00. Sytuacja baryczna z godziny 21. Nisz z ośrodkiem 994 hektopaskali nad północną Norwegią przemieszcza się na północny wschód. Klin Wyżu z nadwysp Wysp Brytyjskich, Niemiec i Polski umacnia się na wschód. Ostrzeżenie o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy, wiatr północno-zachodni do zachodniego 4 do 6, słabnący na 3 do 5 w skali Boforta. Stan Morza 4 do 3, temperatura powietrza około 17 stopni. Widzialność dobra do okresami przelotny deszcz, na północy możliwa burza. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zachodni do północno-zachodniego, skręcający na północny 4 do 6, słabnący na 3 do 5. Stan morza 4 do 3, temperatura powietrza około 17 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz, możliwa burza. Zatoka Pomorska i Wybrzeże Środkowe, wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 6, słabnący na 3 do 5, stan morza 3, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz, możliwa burza. Zatoka Gdańska, wiatr południowo-zachodni do zachodniego, skręcający na północno-zachodni 4 do 6, stan morza 3 do 2, na północy początkowo 4, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz, możliwa burza. Prognoza orientacyjna. Na następne 12 godzin Bałtyk Południowy, wiatr z kierunków zachodnich 3 do 5, przechodzący w zmienny i słabnącym na 2 do 4. Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr z kierunków północnych 3 do 5, przechodzący w zmienny i słabnącym na 3 do 5. To była morska prognoza pogody. Polskie Radio. Program pierwszy. k